Vibracja 76 fioletowa szata. Istnieje pewne zgromadzenie dusz, które niegdyś przemierzały drogi ziemi, a teraz pracują w niebie, aby zmienić i uzdrowić świat. Przez wielu autorów są nazywane w niebo wstąpionymi mistrzami. Tymczasem ja ostatnio skłaniam się raczej ku nazwie Strażnicy Światła. Do jej utworzenia zainspirował mnie sen, w którym odwiedziłem niesamowite królestwo zamieszkałe przez silne, świetliste istoty siedzące dookoła stołu. Jeden z tych mistrzów mądrości, znany jako Saint Germain, jest strażnikiem boskiej mądrości i pomaga nam wkraczać na głębszy poziom świadomości. Jest jednym z władców karmy który pomaga nam odłączyć się od starej karmy oraz opiekuje się duchową energią znaną jako fioletowy płomień. Jest to potężna forma duchowej energii, z której możemy korzystać, aby przebić się przez ograniczenia. Może powołać się na niego każdy, niezależnie od wyznania czy rasy. Dawno temu ten strażnik światła działał oficjalnie na Ziemi jako hrabia de Saint Germain. Był wówczas uważanym i szlachetnym filozofem. Istnieją przekazy, że w jego żyłach płynęła królewska krew, gdyż był owocem królewskiej miłości, jednak jego prawdziwe pochodzenie nie jest do końca udowodnione. Pomimo tych sprzecznych informacji wiemy, że z pewnością istniał i był obdarzony niemałym talentem. Był jednym z tych ludzi, którzy z powodzeniem mogą zabrać się dosłownie za wszystko. W jego przypadku była to umiejętność posługiwania się kilkoma językami, muzykalność i rozległa wiedza na temat okultyzmu i spraw duchowych. Saint Germain, bo taki jest jego duchowy przydomek, był wszechstronnie utalentowanym i uduchowionym człowiekiem. Dzięki temu dziś może pomóc ci dotrzeć do duchowej mądrości ukrytej w Twoim wnętrzu oraz wyrazić Twoje talenty. Co więcej. Pomoże ci być zrozumianym i akceptowanym w społeczeństwie za to, kim naprawdę jesteś, bez względu na Twoją przeszłość. Wibracja na dziś. Czas zaczerpnąć nieco mądrości od przewodnika, który pragnie ci pomóc. Dzisiaj przyjmiesz wsparcie i mądrość Saint-Germain oraz fioletowe światło. Powitasz je w swoim życiu, a ono pomoże ci stać się jeszcze lepszą osobą. Ważne jest. Abyś pamiętał, że dzisiejsza lekcja dotyczy nie tylko wzmacniania wibracji i spotkania z wniebowstąpionymi mistrzami w niebie. Dzisiaj uznasz, że zasługujesz na otrzymanie mądrości, dzielenie się swoimi talentami oraz na akceptację i uznanie tego, kim jesteś, bez konieczności dostosowania się do innych. Możesz przywołać Saint Germaina, kiedy tylko chcesz. Jest wielowymiarowy jak aniołowie i potrafi być jednocześnie w każdym miejscu. Otrzymujesz teraz fioletową szatę wiedzy. Załóż ją dzisiaj. Ujrzyj siebie z jasną, fioletową szatą. Wyobraź sobie coś na krój strojów z filmów o Harrym Potterze. Niech szata okryje całe twoje ciało. Wyobraź sobie, jak fioletowa energia szaty wsiąka w twoją aurę i świeci od środka. Następnie wypowiedz te słowa, dziękuję Ci, Saint Germainie, za okrycie mnie swoją szatą mądrości. Jestem gotowy, by przekroczyć wszelkie ograniczenia, które kiedyś zostały na mnie nałożone. W ten sposób wyrażę swoje dary i talenty. Wspaniale jest wiedzieć, że moja wewnętrzna mądrość jest podświetlona Twoim przewodnictwem. Tak zatem jest. Podziel się wibracją zasługuje, by być akceptowanym za to, kim jestem.